Tej wielkiej przemianie w społecznym i politycznym życiu Polski, jaką jest ukazanie się na widowni tego życia samoistnej warstwy włościańskiej, towarzyszy cały szereg innych. Rozwój przemysłu fabrycznego, zwłaszcza w Królestwie Polskim, wytwarza liczną warstwę robotniczą. Jednocześnie zaś tworzy się silna warstwa inteligentnego mieszczaństwa. Wreszcie sam rolnik wielki, w zmienionych warunkach społecznych i ekonomicznych z dawnego, uprzywilejowanego i łatwego żyjącego szlachcica przetwarza się stopniowo na nowoczesnego wytwórcę, zmuszonego do coraz intensywniejszej gospodarki, do wskazywania coraz większej umiejętności i energii. Zmieniła się głęboko cała treść życia narodu, a z nią musiała się zmienić i jego polityka jak cała dusza narodu musiała się ona stać praktyczniejszą, mniej skłonną do złudzeń, a budującą widoki swoje na podstawach bardziej realnych. Na to wyzbycie się politycznych złudzeń wpłynął także silnie rozwój wypadków polityki międzynarodowej. Od końca XVIII stulecia, kiedy Polacy ulegali silnie urokowi, Ruchu umysłowego i politycznego rewolucyjnej Francji i kiedy później wzięli liczny udział w pochodzie Napoleona przez Europę, łącząc z jego zwycięstwem całe swoje nadzieje, nie przerywa się ścisły związek polskiego życia i polskiego ruchu narodowego z wielką ojczyzną idei wolności. Królestwo Polskie utworzone z księstwa warszawskiego, odziedzicza po nim kodeks Napoleona i w ogóle francuski duch ustawodawstwa. Na Francję patrzą w Polsce jako na wzór pod każdym względem. Od niej oczekują wcielenia w życie Europy zasad wolności i sprawiedliwości. Na jej ruchy oglądają się szermierze wolności polskiej. Powstanie 1830 31 roku Bierze natchnienie z rewolucji lipcowej, powstanie 1863–64 roku, z wyzwolenia Włoch przy udziale Francji. We Francji szuka przytułku emigracja polska. Ją idealizuje polska poezja patriotyczna i polityczna literatura. Ona jest tym pewnym, a potężnym sojusznikiem, na którego liczy się jako na ostatni ratunek. Przyszła wojna 1870-71 roku. Porażki Francji nie mniej krwawiły serca nad Wisłą, jak nad Sekwaną. Klęska jej ostateczna była ciosem zabijającym ostatnią nadzieję. Naród zrozumiał, że może liczyć tylko na siebie, dążyć do tego tylko, co sam osiągnąć zdoła. Drugim wielkim ciosem dla przeżytków romantyzmu politycznego była Entente Cordiale, w następstwie zaś przymierze francusko-rosyjskie. I nie tyle samo przymierze, bo to nierzadko już na wówczas trzeźwość polityczna mogła zrozumieć, jako konieczność dla Francji, ile ta okoliczność, że Polakom kazano zapłacić część jego rachunku. To, że prasa francuska starając się usłużyć Rosji, zaczęła gorliwie pracować nad obniżeniem Polaków w opinii swego kraju, co jej się wcale dobrze udało. Romantycy polscy otrzymali bolesną lekcję polityki praktycznej. Młodsze pokolenia polityków polskich wyrastają już w atmosferze Europy Nowej, w której miejsce przyjaciółki Francji zajął najniebezpieczniejszy wróg narodu polskiego – Niemcy. A miejsce Napoleona III – Bismarck. W atmosferze twardej walki o byt i bankructwa wszelkich marzeń. Nowa polityka polska, rodząca się i organizująca w tych warunkach, musiała być inna od dawnej. Ci sami ludzie, którzy stworzyli program demokratyczno-narodowy – i organizowali lud wiejski w Królestwie do walki politycznej, stawiają sobie za cel wytępienie resztek romantyzmu politycznego, który zresztą wcale nieromantycznym rzeczom za płaszcz zaczął służyć i przeciwstawiają się szerokim kołom opinii jako odrębny obóz, jako nowa szkoła polityczna. Wydają oni w Galicji, przeznaczony dla wszystkich dzielnic polskich, głównie zaś dla Królestwa Polskiego, dokąd dochodził drogą kontrabandy, miesięcznik Przegląd Wszechpolski, w którym kierownicy nowego ruchu, obok spokojnego roztrząsania zagadnień polityki bieżącej, zamieszczają artykuły bojowe, ostro atakujące ustalone w opinii powierzchowne lub błędne pojęcia. Wywołując oburzenie różnych kół opinii, uderzają oni w komunały naiwnego lub fałszywego humanitaryzmu, wykazują, że naród ma przede wszystkim obowiązek dbać o swoje interesy, o swoją przyszłość i dla obudzenia energii w tych, którzy się zadawalają skargą na krzywdy, wyrokują bezwzględnie. W stosunkach między narodami nie ma słuszności i krzywdy, jest tylko siła i słabość. Zdanie dość bolące, gdy się je wygłasza w kraju podlegającemu najstraszniejszemu uciskowi. Ale ta nowa polityka uważała, że przy tak niebezpiecznym położeniu narodu nie można pozwolić, aby jego obywatele Pocieszali się powtarzaniem, iż są szlachetnymi ofiarami krzywdy i trwali w bierności. Starała się ona wydobyć ze społeczeństwa jak największą sumę energii do walki o byt narodowy. Oddziaływania w tym kierunku nigdy nie mogło być dosyć. Jeżeli bowiem w społeczeństwach mających własne państwa i stąd zabezpieczonych w swych najżywotniejszych interesach obojętność mnóstwa obywateli na sprawy publiczne, a w szczególności polityczne, nie ma wielkiego znaczenia, to w narodzie zagrożonym w swych podstawach bytu, podkopywanym przez politykę obcego rządu na wewnątrz, we wszystkich dziedzinach życia zbiorowego, każdy obywatel winien być żołnierzem. Każdy winien walczyć w obronie narodowego dobra przeciw jego niszczycielom. Każdy winien brać udział w pracy odbudowującej to, co zniszczono. W warunkach zaś takich jak zwłaszcza w Polsce pod panowaniem rosyjskim, gdzie praca publiczna polska spotykała się i dziś się spotyka z niewyobrażalnymi wprost dla mieszkańca zachodniej Europy przeszkodami, gdzie rząd za nią płacił barbarzyńskim prześladowaniem, Natury słabsze, bierniejsze, łatwo ulegają terrorowi rządu, zniechęcają się, obojętnieją. Z drugiej strony, jeżeli nawet w krajach żyjących szerokim życiem politycznym, kształtującym myśl obywatela, często się spotyka ludzi operujących w polityce beztreściwymi komunałami i szlachetnymi fikcjami, nie zdających sobie sprawy z realnych czynników politycznych, zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych, to zjawisko to musi być o wiele częstsze w narodzie, rządzonym przez obcych, nie mającym możliwości urabiania własnego losu i przez to pozbawionym pola doświadczeń, będącego najlepszą polityczną szkołą. Stąd działalność polityczno-wychowawcza przez prasę i literaturę w Polsce ma o wiele większe znaczenie niż gdzie indziej. Nowy obóz polityczny, zwany wszechpolskim, od nazwy swego organu i wskutek tego, że zdobywał sobie wpływ we wszystkich trzech dzielnicach Polski musiał zresztą walczyć nie tylko z przesądami i biernością szerokich kół niewyrobionej politycznie opinii ale co ważniejsza ze zorganizowanymi grupami które jego opiniom swoje przeciwstawiały miał on tu do czynienia z dwoma głównymi obozami ugodowym i socjalistycznym obóz ugodowy do którego należało zaliczyć tzw. ugodowców w Królestwie Polskim. Stronnictwo konserwatywno-szlacheckie, czyli tzw. stańczyków w Galicji. Wreszcie te żywioły w Poznańskiem, które wprawdzie nie liczyły już na ugodę z rządem pruskim i prowadziły walkę przeciw systemowi germanizacyjnemu, ale budowały swe nadzieje na przyszłość na ugodzie Polaków z rządem rosyjskim. Głosił zasady, że naród polski jest zbyt słaby, a żeby mógł wytrzymać walkę z tylu wrogami, zwłaszcza zaś z wszechpotężnym rządem rosyjskim, że nie należy tego rządu drażnić jawnym oporem, że trzeba go przejednać uległością i dowodami lojalności, że wreszcie jako naród słaby i krzywdzony nie powinien odwoływać się do swej siły, ale do słuszności swych praw, do zasad humanitarnych, sprawiedliwości i tolerancji. Obóz socjalistyczny Obejmujący parę socjalistycznych partii we wszystkich trzech dzielnicach oraz znaczne koła inteligentne do partii nienależące, tak zwane koła socjalizujące, deklarował bądź swą obojętność na sprawy narodowe wysuwając przeciw nim jako główną sprawę chwili obecnej walkę klas, bądź wygłaszał zapowiedź, że powszechna rewolucja socjalna wszystkie sprawy narodowe ureguluje i zaprowadzi powszechną sprawiedliwość, że wystarczy zatem do niej dążyć, że ci, którzy sprawę narodową na czoło wysuwają, używają jej tylko jako płaszczyka dla interesów klas uprzywilejowanych, że przy jej pomocy lud oszukują. Nadto jeden odłam socjalistów, Polska Partia Socjalistyczna, zaczął nawiązywać nici łączności z tradycjami romantyzmu politycznego. Czerpać natchnienia z radykalniejszych pism emigracyjnych epoki międzypowstaniowej 1831 do 1863 roku i formułować program powstania łącznie z rewolucją socjalną. Powstania mającego odbudować niepodległą Polskę ludową, socjalistyczną.